10 na 10. Tyle muszę dać chłopcowi z góry, chyba najlepszemu komiksowi z cyklu Krótkie Gadki, jaki ostatnio czytałem i recenzowałem. Te 50 stron nienumerowanych, więc tak na oko do 50 jest czymś cieplutkim rozrywkowym z przesłaniem dla dzieci wzruszającym, poruszającą historię o życiu o starzeniu się o odkrywaniu świata o cyklu życia właśnie można by powiedzieć jest to taki komiks o życiu dla najmłodszych z cudownymi, przytulającymi obrazkami a historia o chłopcu czy z gór, a może z góry Niesamowite, nagrywam to idąc właśnie, mam nadzieję, że nie swoją ostatnią podróżą, bo jest to właśnie o ostatniej podróży dziadka i podróży pierwszej, samotnej podróży wnuczka, który wybiera się na szczyt góry, stąd tytuł. Chłopiec z gór wybiera się na szczyt jednej konkretnej góry, aby spotkać się z Panem Wiatrem. Z Panem Wiatrem, który podobno może przenosić góry. To mocny wiatr, który bardzo ostro wieje. Zaczynamy podróż od rozmowy z dziadkiem. Rozmowy z dziadkiem, który mówi, że on już musi odejść w swoją podróż ostatnią i nie weźmie w tę podróż wnuczka. Że nie jest to możliwe. Na co wnuczek sprzeciwia się temu faktowi i proponuje, żeby poczekał właśnie na wnuczka, bo on yy, pójdzie załatwić mu coś. No i tutaj się dogadują, że no właściwie ten wiatr, który może przenosić góry, to może by mógł pomóc ten wiatr. I wiatr mieszka na górze gdzieś wysoko, a dziadek na swoich plecach nosi ogromne góry, ciężar, którego już nosić dłużej nie może i może pomoże mu Właśnie ten wiatr, a żeby wejść w pakt z wiatrem chłopczyk jest chętny, więc wyrusza na swoją pierwszą wędrówkę solo. Ja również nagrywam ten podcast solo w lesie dzięki wsparciu patronów audycji Skóry, gdzie każdy może coś wrzucić do wspólnego kosza, e, mojego kosza tym razem oczywiście, <głosy> na stronie patronite.pl, łamane przez skóra przez u otwarte i rozpoczynamy audycję Skóry na konglomeracie podcastowym. Zapnijcie pasy, albo może raczej spakujcie kanapki w góry, jeśli idziecie. To świetny podcast na spacer w górę, albo świetny komiks właśnie gdzieś do lasu, w góry, do schroniska. No i zaczynamy. Komiks stworzony przez dwie osoby pan i pani. E, francuskie nazwiska niestety nie jestem w stanie teraz tego sprawdzić, bo jestem w lesie, co na grupie dla patronów zostało uwiecznione mm, okoliczności nagrania. Tak więc e, kobieta odpowiada za scenariusz, a facet za rysunki albo na odwrót. E, chyba to jest ważne, gdyż ten komiks jest bardzo właśnie taki empatyczny, współczujący, pocieszający, przytulający z takim otwarciem serca dla najmłodszych czytelników. Przed moimi oczami w oddali deszczowa chmura widać, że pada nad pewnymi pagórkami, jakie tutaj obserwuję i właśnie góry, góry wyrosły na plecach głównego, dziadka głównego bohatera i widzimy już, że te postaci są trochę baśniowe. Jak się okaże później, te postaci są może powiedzieć symboliczne bardziej te góry. Góry są e, symboliczne bo przecież ten dziadek nie jest jakimś tam potworem, jakimś żółwiem, który nosi świat na swoich barkach. Nie, nie, nie. To jest właśnie, powiedziałbym, taki metaforyczny komiks. Tak samo jak podróż głównego bohatera jest metaforyczna i raczej nie wiem, czy ma tutaj coś wspólnego z baśnią. Raczej to jest taka, powiedziałbym, przypowieść. Nasz bohater, chłopczyk, który nie ma imienia, Pięknie, pięknie, pięknie, pięknie. Teraz to muszę, muszę zrobić zdjęcie. Zbliża się w moim kierunku chmura deszczowa. Mam nadzieję, że zdążę do domu, a może powinienem trochę zmoknąć. Chociaż ja już zmokłem. Pod koniec czytania tego komiksu muszę powiedzieć, że się wzruszyłem. Czy warto spoilerować ten komiks? Jeżeli znajdziecie go w bibliotece, przysiądźcie, poświęćcie 15 minut, aby go przetrawić, przeczytać, nacieszyć się tymi obrazkami. Piękne ilustracje i, i, i w tle, nie wiem czy to słyszeliście właśnie, lekki grzymot na horyzoncie. Ja widzę, ja widzę jak ta chmura się zbliża i pada. Chłopak wyrusza w podróż i podróż jest ukazana tak jak to lubimy. Tak jak ja lubię. Już wielokroć wspominałem o takich różnego rodzaju mapkach. Z perspektywy dwóch stron połączonych widzimy góry i tę postać kilkukrotnie narysowaną, która wędruje, idzie w stronę tego, idzie w stronę moją stronę, idzie w stronę szczytu. Taki labirynt tworzy się na tej kartce. Bardzo lubię takie zabiegi. Już było coś takiego w ostatnim komiksie Skóra z Tysiąca Bestii. Tutaj na większą skalę to jest zastosowane. No i co? Pierwsze spotkanie to spotkanie bodajże koziorożca, a wcześniej jeszcze koziorożca jakiegoś takiego zwierzęcia, które mieszka w górach. O, kamienie. Kamienie, kamienie, które mają śmieszne buźki, które właściwie spadają z góry, blokując trochę drogę naszego bohatera. Trochę mi się te kamienie żywe to przypomina labirynt Jima Hansona w rewelacyjny film z Boim. I te kamienie mówią. Te kamienie są żywe. Opowiadają swój cel, czyli opowiadają, że one się toczą. One się właściwie nie toczą, tylko one się ścigają. Bo taki mają cel, żeby z góry zejść i potem zamieszkać pod tą górą, bo właściwie taki mają cel. I potem będą opowiadać całą swoją historię, jak one spadały z tej wielkiej góry, na którą nasz chłopiec właśnie się wspina. I to jest nauka, którą chłopiec przyjmuje, że jest historia swojego życia e, godna do opowiadania tak jakby niezależnie od tego jaka ona była i być może właśnie kiedyś chłopiec będzie opowiadał swoją historię tego wyczynu wejścia na górę i spotkania pana wiatra e, właśnie przechodzili dwaj faceci, którzy szli w przeciwną stronę ja teraz znowu wracam tą samą drogą jeden gitarę trzymał Aż, aż, zagada, aż zagadałem, to dlatego, że recenzuję komiks razem z wami 10 na 10 i mam jakby taki wyjątkowo dobry humor z tego powodu, że, że są odbiorcy tej audycji i zagad, mówię, co już wracacie? Jakiś koncert myślałem, że będziecie dawać A mówi facet, no pograłem trochę, ale już burza idzie Więc daleka droga przed nimi mogłaby być Ale jednak podejrzewam, wracają do parkingu Który na końcu tej drogi leśnej jest Ja idę w przeciwnym kierunku, w kierunku działki A wracając do tej przygody, no to spotkanie kamieni Wcześniej jeszcze jest spotkanie drzewa Drzewa, które mówi, które jest na okładce, które ma takie śmieszne oczy, które wije się, jakby to drzewo miało szalik. I to drzewo opowiada znowu swoją historię o korzeniach. Że drzewo, jak to drzewo, ono tutaj stoi, ma korzenie yy, i każdy ma swoje korzenie. No i chłopak zastanawia się, czy ma swoje korzenie. I dopiero pod koniec książki dowie się właśnie, czym są jego korzenie i że ta cała podróż to początek jego korzeni, to on zapuścił korzenie. E, od drzewa chyba właśnie dowiaduje się, gdzie mieszka ten wiatr. Że mieszka na szczycie e, i że dlaczego on tak mocno wieje? Bo on lubi wiatr, ale drzewo w sumie jest w takiej syntezie e, z wiatrem. Bo drzewo lubi opierać się wiatrowi. No i oni sobie tak współzawodniczą, ale jakby takie po, po, pozytywna konkurencja wydaje się z tego jest. Dzisiejsza droga przez ten las. Nagrywam w niedzielę wyjątkowo napaćkana różnego rodzaju przeszkadzaczami. Jak wiecie, ja nie jestem w stanie nagrywać, kiedy ktoś na mnie patrzy. Podobnie jak Hubert, chowam się może nie do samochodu, ale po prostu jak widzę na horyzoncie kogoś, no to chowam dyktafon do kieszeni i czekam aż ktoś przejdzie, żeby się móc w ogóle skupić na mówieniu do mikrofonu. Cały czas jest to dla mnie w pewien sposób nienaturalne. Ale niech to będzie to przejście, że przed chwilą przechodziła pani z gigantycznymi dwoma brązowymi psami, które na mój widok całe szczęście wzięła na smycz ja się trochę boję myślę, że akurat te psy nie szczekały, jak mnie zobaczyły przechodziłem, o teraz dopiero zaszczekały chyba sympatyczne miały nastawienie, ale słyszycie słyszycie te psy właśnie za mną są Bestie Baskervillów mogłyby to być. Kolejna postać, którą spotyka nasz bohater to kozica, koziorożec, od którego dowiaduje się, że podróż nie musi być w 100% odbywana samoistnie, samemu, aby to cały czas była twoja podróż. Mówi o pomocy o pomocy w podróży. Ok, wróciłem na swój balkon, miejsce nagrywania. Te dwa to psy, nigdy ich nie widziałem, a znam tutaj mieszkańców mniej więcej. Czasami są takie dwa psy, które same chodzą i one sobie wychodzą na spacer z takiego gospodarstwa, taki duży i mały i idą same, idą na spacer i wracają. <grym> Koziorożec bierze na swoje barki chłopca i e, zaprowadza go no, prawie aż na sam szczyt. I bez koziorożca byłoby to niemożliwe, ponieważ tylko jego racice są w stanie chodzić po takich e, skałach. Dla koziorożca mówi on, że to jest bułka z masłem. E, chłopak wtedy zaczyna rozumieć, że Współpraca jest tym, czym w życiu się opłaca. Bo ktoś coś może zrobić lepiej, pomóc ci, a ty zrobisz coś innego. No i na sam koniec spotykamy Pana Wiatra. Tutaj ten komiks jest bez ironii, bez cynizmu namalowany. Ale w przypadku spotkania Pana Wiatra jest taki leciutki humorek. Chłopczyk do Pana Wiatra mówi, panie wietrze. A kiedy wiatr się pojawia... Kiedy widzimy, jak ta postać jest wykreowana wiatru, wia, wia, pan wie wszystko być może, to na szczycie góry mieszka wiatr, który jest pokazany na całą kartkę A4. Na dole strony jest malutki chłopczyk, i wiatr pyta, kogo niesie, a chłopczyk odpowiada, mnie przyniosło. <głos> Wiatr jest pokazany w tej książce jako wielki ptak. Ptak, który okazuje się był obecny od początku tej przygody. Ponieważ małe ptaszki, które były malowane wcześniej, były właśnie tym symbolem wiatru. I ten ptak to jest wielki, niebieski ptak z uśmiechniętym, pogodnym wzrokiem i buzią, taką uśmiechniętą buzią, a w oku tli mu się płomień. Mały płomień, który jest osobną istotą, który jak wiatr mocno pędzi, to otwiera oczy, a czasami się śmieje. I wiatr mówi, że no, o co chodzi, prawda, i rozmawiają, więc wiatr mieszka tam na górze, w ogóle nie wie, o co chodzi z tą pomocą, co to w ogóle jest ta pomoc. No a chłopak mówi, że to możesz mi pomóc, jak będziesz po prostu wiał tak mocno, że przeniesiesz góry. No bułka z masłem, być może tu ta postać powiedziała, bułka z masłem, um, sama przyjemność. To powiedz mi, gdzie są te góry, to ja tam polecę przewiać. I jak w zakończeniu gry komputerowej Another World, ptak czyli wiatr na swoje barki bierze chłopca i odlatują w stronę tych gór. O mój Boże jakie piękne tam są sceny w tym komiksie. Oni odlatują ten wiatr dotychczas abstrakcyjny prawda, zamieniony już w postać ptaka, potrafi wziąć na swoje skrzydła chłopca i ulatują Ulatują w dal. Tak jak scena z pterodaktylem na koniec Another World. Ale oni w końcu dolatują do tego, do, tego, do tych gór e, i okazuje się, że tam dziadka już nie ma. Są tylko właśnie góry, których no, nie ma sensu przenosić, bo dziadek wraz z tymi górami miał czekać. Wiatr tłumaczy dziecku, że niektórych obietnic nie da się dotrzymać. E, wtedy mm, skracając wiemy już, że wiemy jaką przygodę przeszedł nasz bohater wiemy czego się nauczył i widzimy, że na jego głowie zaczynają wyrastać góry góra i to jest właśnie jego pierwsza przygoda ktoś komentuje, że to są jego korzenie o których kiedyś będzie mógł opowiadać początek jego korzeni przejmujący komiks pogodny i smutny zarazem wzruszający, empatyczny pomysł na pokazanie wiatru cudowny, te wszystkie postaci które tam są już w karcie, w karcie początkowej widzimy, że są jakieś takie łasice które ubierają czapkę wszystkie postaci takie poboczne są przyjazne głównemu bohaterowi tutaj nie ma jakby czarnych charakterów to też jest na swój sposób wyjątkowe i nie czuć tego, że nie ma czarnego bohatera, bo chłopczyk walczy z... ma misję do spełnienia, a najgorszym, największą przeszkodą jest to, że mógłby zrezygnować z tej podróży. Jako całość, jako taka pigułka, którą czyta się przez 10 minut, 15. Ja miałem taki, taką bombę, Emocjonalnego rolek Astera, wzruszeń, e, ciepłości, takiego przytulenia, to chyba to będzie 10 na 10. To nie ma się do czego doczepić. Krótkie, no, potrzebny komiks, o tak bym powiedział, taki e, dla najmłodszych rzeczywiście to jest komiks dla najmłodszych bez żadnego mrugania do starszych tak jak e, powiedzmy e, Winchlus w tajemniczym ciemnym lesie ale mimo to, że właśnie dla najmłodszych Mówiący o ciężkich sprawach w taki sposób y, trochę naokoło, to ja muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, że tak dobrze mi się to oglądało. Polecam każdemu, szczególnie miłośnikom gór, tym, którzy stracili właśnie kogoś bliskiego, babcie, dziadka, kogoś z rodziny. Ech, czy komiks uleczy? Nie wiem, ale, ale może jakby twórcy pokażą wam, że ktoś was rozumie dzięki temu komiksowi. No świetny, po prostu piękny. Kolory takie jesienne, jeszcze dodam właśnie, że, że to jest komiks trochę na jesień, tak pomiędzy jak się już zima zaczyna, może jesień, ten chłopak, rumieńce namalowane, wiecie, taka czapeczka, plecak, typ, typowo jesieniarski komiks każda jesieniara powinna go polubić, pomimo, że głównym bohaterem tutaj jest akurat chłopiec płci męskiej, więc to, to ma akurat mniejsze znaczenie, bo tutaj z postacią można się identyfikować niezależnie od płci myślę, bo, bo historia jest uniwersalna, tak, historia odchodzenia historia utraty kogoś bliskiego i próba poświęcenia powiem, że czy deszcz, deszcz deszczowa chmura na horyzoncie przeszła bardziej w stronę Czechów z dużej chmury mały deszcz. No przynajmniej tutaj był mały deszcz, bo może duży deszcz był tam, gdzie ona padała. Tutaj nie zdążyło dojść, parę kropel poszło. No i na tyle. Dziękuję patronom za wsparcie i zapraszam również na mój kanał na YouTube na Żaruk TV. Do usłyszenia w przyszłości.